MOLIUM Myśli inspirowane literaturą. Rozdział 57. Mówi to masley. Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale. Um, w rozdziale 57. MOLIUM Który jest tak naprawdę kontynuacją specjalnego cyklu tej audycji, takiego odrębnego, pobocznego, który wymyśliłem i wszystko po to, żeby opowiedzieć Tobie o mądrości płynącej z garści przysłowiowej, garści cytatów, które odnajduję ważkimi wartymi zapamiętania, wartymi, by mieć je przy sobie na co dzień i na co dzień dawać im swą uwagę. Gdyż odkryłem, iż te cytaty potrafią robić istotną, o ile nie dużą, różnicę w życiu. Potrafią w takim czy innym temacie pomagać. Kiedy tylko hm, pamiętać o nich, mogą się okazać istotną pomocą. Mogą się okazać wprowadzającymi istotną wartość dodaną w nasze życie, w naszą rzeczywistość. To też. zacząłem gromadzić te cytaty, zacząłem mieć nawyk, wyrabiać w sobie nawyk, żeby mieć je faktycznie przy sobie na co dzień w praktyce i na co dzień dawać im swoją uwagę. O tym wszystkim opowiadałem już w moliu. To są cytaty z bardzo różnych miejsc. Tak z książek, których w Molium pełno, jak również i z artykułów różnorakich, nawet z filmów, seriali, z różnych takich hmm, nawet wymyślonych kreacji. I wszystkie one łączy ów wspólny mianownik mądrości, inspiracji, potencjału. Toteż od już dobrych kilku rozdziałów w Molium prowadzę Opowiadam Tobie o tychże cytatach, o tychże ważkich, złotych myślach. Opowiadam o tym, do czego mnie inspirują, jak w praktyce mi pomagają. Hmm. I być może również Ty znajdziesz pośród tego zestawu coś dla siebie. A może zainspiruje to Ciebie do tego, żeby zacząć tworzyć własny zestaw. Hmm. i również wyprowadzić sobie taki nawyk, żeby mieć ten zestaw przy sobie, nawykowo, żeby nawykowo dawać tym myślom własną uwagę, żeby mieć je pod ręką, żeby one grały aktywną, witalną rolę w Twoim życiu. To jest świetne, że tak niepozorna rzecz wydawałoby się, może nam w praktyce bardzo wręcz pomagać. To jest świetne rewelacyjne. Bardzo, bardzo mi się podoba. To też z wielką chęcią podchodzę do ciągu dalszego, tegoż specjalnego cyklu moliu. Zerknę sobie. Hmm. Wszystko poprawnie przebiega. Sprawdzam programik do nagrywania. I tak dzisiaj po prostu ciąg dalszy. Także jeżeli to jest twoje pierwsze spotkanie z tą audycją, to podaruję sobie wstęp, czym ona jest. Będzie niespodzianka. Po prostu, w praktyce, od razu przejdźmy do rzeczy. Tylko jest godnym nadmienienia. To, o czym już powiedziałem. Mianowicie, iż niniejszy cykl o tychże złotych myślach jest cyklem specjalnym. Tak jakby specjalnym wydaniem. Molium. Normalnie, taki tradycyjny, moliumowy rozdział. Wygląda nieco inaczej w cudzysłowie. Hmm. Jest dedykowany hmm, różnorakim książkom, różnorakim czytelniczym ciekawostkom, jako pretekst znowu pretekst, takie te cytaty do inspiracji myśli, do inspiracji do refleksji, do inspiracji do duchowego czy osobistego wzrostu rozwoju. Okej. Okay. To też po prostu od razu przechodzimy już wreszcie, wreszcie do ciągu do, do naszego dzisiejszy zestaw. Dzisiaj będzie bez wiersza na końcu, dlatego że dosyć spontanicznie e, podeszłem do e, nagrania tegoż rozdziału i nie przygotowałem tegoż wiersza, więc dzisiaj po prostu cały czas, 100% cytatów <grytum> złotych myśli mówił. Także poprzednio, tak dla przypomnienia, zakończyłem na opowiadaniu o koncepcji wypoczynku. Znowuż taka niepozorna niespodzianka. Wydawałoby się, że tam nic takiego nie ma. Też fascynujący sam w sobie temat, który do dzisiaj mnie ekscytuje. Wypoczynek. Że to może być samo w sobie wyzwanie. Jak sobie w ogóle zaserwować skuteczny, skuteczny wypoczynek. Przy okazji obalając mi tak zwanego aktywnego wypoczynku. No ale o tym długo opowiadałem sensownie, wylewnie, dogłębnie, w szczegółach w poprzednim Natomiast dziś po prostu dalej hmm, i patrzę sobie w notatki i dalej mam cytat hmm. uwaga, uwaga skierujże oko swe ku wnętrzu potem zdziw się skierujże oko swe ku wnętrzu potem zdziw się to jest cytat z Henry'ego Davida Toro. z takiej książeczki Walden hmm. skierujże Wzrok ku wnętrzu. I potem w następstwie zdziw się. Hmm. O co chodzi? O cóż chodzi? Mi ten cytat bardzo kojarzy się z medytacją. Ale nie tylko. Medytacja spore miejsce w tych skojarzeniach zabiera, ale tak naprawdę chodzi o coś takiego w moim odczuciu, w sensie, że mi się kojarzy, mi takie myśli pobudza o wam nowo torowska myśl. Um, takie skojarzenia że ze skojarzenia z kontaktem z samym sobą. Z relacją z samym sobą. Hm. Ten boski koncept też przewrotny w swój sposób czasu dla siebie. Amerykanie nawet mają taki idiomatyczny zwrot w mowie potocznej, me time, taki czas dla siebie, czas dla siebie. Kiedy nie masz, wiesz, obowiązków, nie trzeba nic zrobić, e, nic tam nie wisi nad głową i tak dalej i nagle, wiesz, jest taka pusta przestrzeń dla ciebie, w której możesz zrobić, co chcesz, właściwie do wyboru, do koloru, wszystko zależy od ciebie, nie ma już żadnych tam, wiesz, nic po prostu, nie ma zobowiązań. Możesz naprawdę w tym boskim, złotym czasie zdecydować samodzielnie. Na co masz ochotę? 100% samodzielnie, z własnej 100% inicjatywy. Me time. Ha. Czas dla siebie. Na czym polega przewrotność tego zjawiska? Otóż, okazuje się w praktyce, że przynajmniej ja mam takie wrażenie, iż Mówiąc eufemistycznie, nierzadko człowiek może mieć z tym pewien problem czy wyzwanie. Nie tyle za znalezieniem czasu na taki me time, czas dla siebie, co z tym, że jeżeli już ten czas jest, to, hmm, to jeszcze jako tako dajemy radę poradzić sobie z tym czasem, jak to brzmi, poradzić sobie z tym czasem na krótką metę. Ale na dłuższą, na dłuższą metę zaczyna się coś, co było kiedyś dla mnie zaskakujące, nierzadko pojawiać. Mianowicie trudność w wymyśleniu sobie, co my mamy tak naprawdę robić, jeżeli nie musimy nic robić, jeżeli nie mamy nic do roboty właściwie, mówiąc znowu już tak potocznie. Nie mamy nic do roboty, możemy robić co chcemy, no to co mamy tak naprawdę robić? To się wydaje na swój sposób przerażające. Co robić, kiedy nie ma jakichś specjalnych zajęć? No ile można, wiesz, w kółko, można na siłę coś tam robić, oglądać filmy i tak dalej. Ale z drugiej strony, no ile w kółko można? Gdzieś tam w... Nas może, może nie musi drzemać. Taka cząstka, która tylko wyczekuje bębnik paluszkami, blat metafrycznie, na to aż znowu będzie można czymś się zająć sensownym, w, wiesz, wrócić w wir życia i tak dalej, zamiast po prostu leżeć na kanapie i oglądać, wiesz, całymi sezonami jakiś tam serial, czy co tam, wiesz. Um... Podczas kiedy, jak tak spojrzeć z zewnątrz, na takiego... Na taką przeciętną osobę, dla której czas dla siebie może być wyzwaniem, no wiesz, to co ta osoba robi? Możemy na to spojrzeć w ten sposób, że ta osoba nie mając nic do roboty, czyli nie mając obowiązków, czy ta zobowiązań i tak dalej, wyszukuje sobie coś na zastępstwo. Jakieś nowe zajęcia, żeby tylko móc się czymś zająć. Bo co? Właśnie, motywacja. I ta motywacja, tutaj jest ta przewrotność, tutaj leży ta przewrotność niesamowita motywacji. Co nas motywuje? Że tak bardzo intensywną możemy odczuwać w sobie potrzebę znalezienia jakiegokolwiek zajęcia, bo inaczej, no właśnie, co, co inaczej? Co inaczej? Kiedyś zetknąłem się <tum> tu i ówdzie z tym, że jedna, druga, trzecia osoba opowiadały o tym w ten sposób, że jeżeli nie znajdziesz sobie czegoś, jakiegoś zajęcia, to zaczynają pojawiać się myśli <śmiech> niebezpieczne myśli. <śmiech> po prostu nie, że jakieś myśli czarne, ten, tylko po prostu dziwne rzeczy zaczynają przychodzić, mogą przychodzić na myśl jakieś dziwne rzeczy. Co się zaczyna bowiem wtedy dziać, kiedy naszego umysłu nic nie absorbuje? Można na to spojrzeć w taki sposób, że wreszcie nas, nasz umysł może skoncentrować się na czymś, co. Hmm. No dobra, nie powiem, co naprawdę ważne, ale powiem na czymś, co do tej pory nie zdobywało miejsca w naszej uwadze, która była tak bardzo zajęta, zaabsorbowana całą masą innych rzeczy. Plus jeszcze priorytetyzowanie. My nie tylko mieliśmy mnóstwo spraw na głowie, ale jeszcze priorytety, gdzie z własnej woli nadawal nadawaliśmy tym sprawom pierwszeństwo. <śmiech> Czyli nawet jeżeli mielibyśmy czas, możliwość wygospodarowania czasu na prawdziwy kontakt ze sobą samym, to nie wybieraliśmy tego często, o ile w ogóle Hmm. Gdyż ten koncept zdawał się, mógł się zdawać, zbyt abstrakcyjny. Co to tak naprawdę jest? O co chodzi? Co mamy robić? To się wydaje, wiesz, dla, przypuszczam, niemałej liczby osób jest niemożliwym w ogóle spędzić czas inaczej niż tylko coś tam robiąc, angażując się w jakieś czynności. Nie ma co robić? No to robisz, wiesz, wyszukujesz... Możesz, nie musi oczywiście, nie, nie każdy pewnie tak robi, ale pewnie nie mała ilość, tak bym spokojnie zaryzykował twierdzenie, wyszukuje sobie zajęcia. Dobra, nie ma nic innego do zrobienia, no to ho, świetna okazja, żeby na przykład uporządkować, wyczyścić, wiesz, takie generalne porządki. A może jakiś remont? A może jak odświeżyć zapomnianą, wiesz, filmotekę? Odświeżyć zapomnianą lekturę? Wiesz, no... Mnóstwo rzeczy pewnie dałoby się wymyślić na siłę. Ale to właśnie nie zmienia faktu, że to tak niepokojąco przypomina takie właściwie jest do złudzenia. Wynajdywaniem sobie zajęć w zastępstwie, czyli nie mogę robić czegoś, no to znajdę sobie coś innego na siłę. I tak naprawdę wszystko, wiesz, cały czas nie mam mnie w tym wszystkim. Ja nie mogę sam się do siebie dopukać, dobić, że tak powiem. Ja kto, czyli kto? Lub ty, czyli kto? Właśnie, właśnie no właśnie. Jak odpowiedzieć sobie na to pytanie, jeżeli nie chcę w ogóle się sam ze sobą spotykać? Tylko to, co chcę robić w życiu, to być zajętym, być zaangażowanym. No jest pewnie, może być sporo wartościowych rzeczy, którymi się zajmuję. Twórczych, artystycznych może. Jest praca taka czy inna, może. No to słuszne rzeczy, wszystko tego, ale... Hm. W takim ujęciu, będąc ciągle zajętym, jestem narzędziem, które coś robi, coś wykonuje. A gdzie ja jestem w tym wszystkim? Kim jestem? Wiesz, mam takie niepokojące wrażenie nierzadko, że jeżeli przychodzi do takich większych pytań, poważniejszych, kim jestem, po co żyję, jaki jest sens życia, a przynajmniej jaki jest sens życia mojego własnego, czy jest jakaś wyższa świadomość na tym świecie, czy tylko... Czy tylko ludzie? A w ogóle czy świadomość? Co to jest świadomość? I tak dalej, i tak dalej. Czas, nie, koncept czasu. Wiesz, takie tematy na przykład, jakie poruszam w tej audycji. Tego typu pytania, jak przychodzi co do czego. Mam takie niepokojące wrażenie, że właściwie rzadko dajemy im uwagę, jeśli już to tak jako ciekawostka. O, taka po prostu ciekawostka sporadyczna. Sporadyczna, epizodyczna ciekawostka. Nic specjalnie więcej. A jeżeli przyjąć, że istnieje życie po śmierci, w cudzysłowie, czyli, czyli po śmierci, w cudzysłowie, czyli, czyli wiesz, kończy się życie na ziemi, jeżeli wiesz, zakładasz, czy przyjmujesz do wiadomości, że, że ty nie jesteś własnym ciałem, tylko jesteś czymś innym, właściwie esencja. Ciało to tylko zewnętrzna manifestacja, twoje jestestwo jest czymś innym niematerialnym, niepodlegającym rozkładowi, nieśmiertelnym. No to i następstwo takiego światopoglądu sprowadza się do tego, że życie na Ziemi od narodzin do śmierci ciała nie będzie absolutnym twoim życiem i absolutną twoją historią, nawet pomimo tego złudzenia przekonującego, że nie pamiętamy zwykle tego, co miało miejsce tutaj na Ziemi, nie pamiętamy zwykle tego, co miało miejsce przed naszymi narodzinami, w, znowuż czytaj, ciele. Dlatego, że jeżeli, jeżeli uznać duszę, czy to, kim jesteśmy, że jesteśmy czymś innym niż ciało, jesteśmy czymś ponadczasowym, nieśmiertelnym, niematerialnym i tak dalej, to nie możemy rozpatrywać, że się kiedykolwiek narodziliśmy, a przynajmniej nie tutaj, nie, nie jakby utożsamiać naszych narodzin, naszego początku z tym, kiedy się narodziliśmy jako, wiesz, maluszek, niemowlę na ziemi. Tak samo jest z tak zwaną śmiercią. Koniec życia naszego własnego ciała na tym planie absolutnie nie jest synonimem końca naszego życia jako takiego, w takim ujęciu. Jeżeli ty we własnym światopoglądzie przyjmujesz istnienie, właśnie przyjmujesz taką definicję siebie, że jesteś duchową istotą, co za tym idzie? Niematerialną, co za tym idzie? Nieskończoną, nieśmiertelną. Więc hmm. jeżeli teraz jestem wiesz w trakcie życia na ziemi i jestem zaabsorbowany jakimiś zajęciami, i to tak się wiesz, to tak przebiega. Mieli się, mieli. Jeżeli moje życie zdominują te różnorakie czynności, w konsekwencji czego nie dam specjalnie uwagi samemu sobie, kim ja jestem, o co chodzi z tymi wielkimi pytaniami w tym o które wymieniłem wcześniej, przykłady takowych, to, stając u, wiesz, progu ciągu dalszego, Taki, wiesz, taki, jak się znowu Amerykanie powiedzieli, milestone, czy taki kamień milowy, za który jeden z takich kamieni milowych w, na naszej ścieżce można by uznać koniec tego życia na Ziemi. Naszego życia. Że, wiesz, opuszczamy wtedy to ciało i idziemy dalej. Większy obraz. Większa, szersza perspektywa. Wówczas <coughs> może się okazać, że właściwie Hmm. że nastąpiła pewna rozbieżność, że daliśmy się zahipnotyzować hmm, wrażeniem wokół, zamiast skupiać na lekcji, zamiast mieć, zachować perspektywę pewną. Perspektywę, wiesz, jeżeli, jaka perspektywa, co mam na myśli? Jeżeli, jeżeli uznajesz, czy przyjmujesz do wiadomości, jest w twoim światopoglądzie taki pogląd, przekonanie, że właśnie jesteś istotą duchową przede wszystkim i że tam żyjesz dalej, już po śmierci ciała fizycznego, ludzkiego, to yy, życie na ziemi, twoje życie na ziemi, możesz postrzegać w szerszym kontekście, nie jako absolut, nie, że jest na pierwszym planie, tylko wręcz odwrotnie, że jest narzędziowe, że zostało powołane intencjonalnie, tak jak na przykład na Ziemi intencjonalnie można się wybrać na jakiś kurs, na jakieś szkolenie, na jakąś wycieczkę krajoznawczą, która jednocześnie edukuje. Cokolwiek nas kręci, cokolwiek nas interesuje, cokolwiek nas pociąga. W którymś momencie możemy sobie zorganizować na przykład jakieś takie wakacje, które w cudzysłowie wakacje, gdzie tak naprawdę spędzimy ten czas nie tyle tylko i wyłącznie dla rozrywki, ale jednocześnie dla edukacji, dla rozwoju, że zrobimy coś, żeby to poszło do przodu. No ale właśnie, tak jak na Ziemi możemy coś takiego robić, tak i analogicznie z duchowej perspektywy, z duchowego pułapu, możemy sobie coś takiego zrobić za pomocą życia na Ziemi. Czyli życie na Ziemi potraktować jako taki wypad rozrywkowo-edukacyjny. wytyczając sobie nasze pewne cele, pewne zamiary, pewne wytyczne, gdzie część z nich byśmy bardzo chcieli, żeby zrealizować, część może, ale nie musi być zrealizowana bez presji. Taki swobodny zarys, co nam przyświeca przy powoływaniu do życia konkretnego, nazwijmy to, wcielenia na ziemi. Taki jakby biznesplan, satubliwie mówiąc trochę. I wiesz, znowuż, jeszcze pobocznie, na cele tegoż doświadczenia, które sobie planujemy na duchowym planie. Rozrysowując te wytyczne, te zamiary, intencje. Też konstruujemy nas samych, jakimi będziemy, przynajmniej jako punkt startu, punkt wyjścia na tej ziemi. Czyli tak jak w grze, ja to też nierzadko porównywałem do gier komputerowych, gdzie istnieją gry komputerowe, w których to w grach Zanim zaczniesz w ogóle grać, tworzysz sobie bohatera, postać, którą grasz następnie, potem. Tworząc tam postać, ustalasz jej różne parametry, ustalasz jej silne i słabe strony, ustalasz jej talenty, predyspozycje, skłonności, różne rzeczy, zależy jaka gra komputerowa. Jest sporo takich gier, w których najpierw kształtujesz postać, którą następnie grasz. I to jak ukształtujesz tą postać będzie oczywiście miało sensowny wpływ na ciąg dalszy. Też jakby to, na co się zdecydujesz podczas kształtowania tej postaci jest oczywiście zależne od twoich osobistych, indywidualnych celów. Co zamierzasz osiągnąć w tej grze? Jak do niej podejść? Taki jakby ton, jaki chcesz nadać całemu temu doświadczeniu wpływa na to, jak ukształtujesz tą postać. I ja tak samo postrzegam, nasze przygotowania do życia, na przykład na ziemi. Że przygotowujemy sobie pewien zarys. Co chcemy uzyskać oraz za pomocą jakiego narzędzia, czytaj tutaj, naszej tożsamości tymczasowej, naszego tymczasowego ja. Ta nasza postać w grze. Jan Kowalski, Ewa Nowak. Takie inne talenty, takie inne mocne, takie inne słabe strony, takie i inne Predyspozycje, takie i inne skłonności. Dlatego kiedyś powiedziałem, że już z samych siebie tutaj możemy czytać, przynajmniej do pewnego stopnia, własne przeznaczenie, jeżeli tylko się przyjrzeć sobie. Jeżeli przyjmujesz czy czujesz, że taki pogląd wiarygodny, jaki przed chwilą opisałem, to możesz wyciągnąć naturalną konkluzję z tegoż że w nas samych leży w sporej mierze już zakodowany, zdefiniowany charakter naszego tego życia. Tutaj. Od A do Z. Oczywiście prawdopodobnie nie, nie odkryjemy, z wysokim prawdopodobieństwem nie, nie uzyskamy dostępu do tej wiedzy od, tak od razu tutaj na ziemi w jednej chwili. Proces odkrywania, czytania z siebie, metaforycznie mówiąc, jest procesem ciągłym, który może nawet trwać do końca tego życia. Niemniej jednak już, wiesz, zwykle jeżeli zwrócimy nasz wzrok we własnym kierunku, to możemy się sporo dowiedzieć w tym właśnie, co za tym idzie, sporo o naszym przeznaczeniu. Kim jesteśmy? Odpowie nam na pytanie, jakie jest nasze przeznaczenie w tym konkretnie życiu. Jeżeli tak do tego podejść, to jest pogląd, który do mnie przemawia. Oczywiście nie musi przemawiać do wszystkich. Do mnie przemawia, z tymi mi się kojarzy ten cytat. To wszystko, ta myśli wypływają z tego cytatu. Dlatego, że ten cytat z Henry'ego Skieruj, że wzrok ku wnętrzu i potem zdziw się. On mi przypomina o tym, że jak bardzo ważnym jest na pierwszym planie zamiast tych wszystkich czynności, mnóstwa wiesz, tego hipnotyzowania. Jest mnóstwo rzeczy, które tutaj nęcą. Jeżeli jesteśmy tymczasowo tą postacią z własnej gry przygotowanej przez siebie samych wcześniej, jeżeli tak na to spojrzeć, no i ta postać, jeszcze wiemy, że na potrzeby tej gry, żeby to wszystko było bardziej wiarygodne, to ta postać nie będzie pamiętała, to by się mijało z celem, żeby pamiętała własną, tą bardziej prawdziwą tożsamość, wyższą. Tylko, że wejdzie jakby w to życie, owszem, z tym kompletem przygotowanych wcześniej predyspozycji, talentów i tak dalej, które będą się w czasie, z biegiem czasu odsłaniać, odsłaniać stopniowo, kolejno, ale nie będzie miała pamięci, co było wcześniej, zanim, wiesz, rozpoczęła się gra. Więc naturalnym może się okazać, że dla tej postaci, z perspektywy tej postaci stricte może być wyzwaniem nie ulec wiesz, atrakcyjności środowiska wokół. Dlatego, że to wszystko nowe. Z tej perspektywy to wszystko nie tyle, że nawet jest nowe, nie tyle, że jest atrakcyjne, zróżnicowane, jest mnóstwo doświadczeń wokół, taki szwedzki stół. Ale i przede wszystkim z perspektywy tej postaci, przynajmniej do pewnego stopnia może się okazać, że może się to jawić, że to jest wszystko, co jest. Skoro nie pamiętam tego, co było wcześniej, to przynajmniej przez jakiś czas lub do pewnego stopnia w moim umyśle mogę mieć takie odczucie, że to jest wszystko, co jest. To jest absolut, to jest ten główny świat. Nie ma żadnego główniejszego, nadrzędnego, tylko to jest wszystko, co jest, to rzeczywistość. I wtedy się wyłania w ogóle taki termin, który ja bym określił, że to jest idiom. Rzeczywistość. Co jest realne, co nie. Tak. I, I wiesz, ale jeżeli mam, czy ty masz światopogląd, w którym jednak istnieje dla ciebie duchowa płaszczyzna oraz duchowy charakter ciebie, to dla ciebie ten świat mimo wszystko nie będzie nadrzędnym, tylko podrzędnym. Może być narzędziowy. Wtedy łatwiej jest spojrzeć. Jeżeli jest dla mnie ważniejsza dusza, to kim jestem bardziej definiuję jako odpowiedź na to pytanie, że jestem istotą duchową niż tożsamością, niż zamkniętą, czy, czy, czy symbolizowaną w formie ciała fizycznego ze zdjęciem w dowodzie osobistym. Jeżeli tak siebie bardziej postrzegam, jako istotę duchową i, i że jest ten duchowy plan i ten kontekst cały szerszy, w którego odniesieniu życia na Ziemi jest tylko etapem, odcineczkiem to wówczas będzie mi zależało, jeżeli zachowałem lub zyskałem ta wiedza do mnie, wróciła w tym życiu na ziemi, to może mi zależeć na tym, żeby, żeby priorytety mieć właściwe w tym życiu. Co to znaczy właściwe priorytety? No jeżeli, się łatwo domyślić i prawdopodobnie się domyślasz, jeżeli jeżeli powołałem, czy jeżeli powołujesz to życie intencjonalnie, jeżeli wiesz, że ono zostało powołane przez ciebie, intencjonalnie, z rozmysłem, żeby coś zrealizować, czegoś się nauczyć konkretnego, gdzie wskazówki do pewnego stopnia możesz odkryć z własnej istoty, przypatrując się własnej istocie, własnym talentom, predyspozycjom słabym, mocnym stronie itd., to zyskujesz wtedy wiedzę, że to jest najważniejsze. To jest najważniejsze w życiu. Realizować to. Realizować tą misję. Czyli wyciągnąć, nie muszę pamiętać co było wcześniej, to celowo zostało powołane, mogę o tym wiedzieć, żadna przeszkoda, to jest celowe, to działa na moją korzyść, żeby ta nauka była bardziej wiarygodna i żebym mógł się na niej maksymalnie skoncentrować, bez dekoncentracji. Całą tą wiedzą absolutną, którą posiadam, szerszym tym kontekstem, wieloma innymi życiami itd., jakby było wtedy trudniej się skupić na jednym. Natomiast tutaj mam taką przewagę, że jestem skupiony na jednym, przez tą tymczasową pamięć, ale jeżeli mam jednocześnie tą wiedzę o priorytetach, to mogę wiedzieć, mogę przestawić swój życiowy wzrok na taki, który będzie przede wszystkim wypatrywał okazji do wzrostu. Okazji do wzrostu duchowego, okazji do wzrostu osobistego. Będę sobie często bardzo bardzo, bardzo, bardzo często zadawał pytanie, czego mogę się nauczyć na przykład z tej sytuacji, z tych okoliczności, które, których teraz doświadczam? Czego mnie uczy to, czego doświadczyłem do tej pory w tym życiu? Jaką wiedzę, jaką mądrość mogę z tego wynieść? I teraz, jeżeli nawykowo, tak namiętnie, Będę sobie często to pytanie zadawał i często uważnie na nie odpowiadał jako nawyk non-stop w tym życiu. No to to w życie się przekształca. Nagle zamiast przede wszystkim być zaangażowanym w różne czynności, po prostu dla bycia zaangażowanym w te czynności, nagle mam zupełnie inną perspektywę, gdzie non-stop wyciągam maksimum lekcji. Co jakby innymi słowy słucham, zaczynam słuchać tych czynności i wyciągać ich przesłanie, rozpoznawać ich przesłanie dla mnie samego, personalne, moje osobiste, moje indywidualne przesłanie, moją osobistą lekcję. Mogę w sporej mierze, w sporej mierze podomyślać się pewnych rzeczy. Najważniejsze jest, wiesz, takim najłatwiejszym sposobem, jest właśnie to proste pytanie: wypatrywanie, co mogę wyciągnąć z danej sytuacji. Z danej okoliczności, z danego tematu. Jaką mądrość dla siebie. I jednocześnie bardzo wsłuchiwać się w siebie. Dlatego, że wewnątrz posiadamy coś takiego jak taki wewnętrzny kompas, który nam mówi, jeżeli tylko wsłuchać się weń, co nas pociąga, a co zupełnie nie. I to pomaga bardzo nawigować tą ścieżką różnorakich doświadczeń. Gdyż bez tegoż kompasu moglibyśmy pochłaniać wszystko jak leci. też tej potencjalnej mądrości wszędzie jest całe mnóstwo. Ale my mamy ścieżkę, my jesteśmy indywidualni, nie jesteśmy kopii w klei robotami, wszyscy tacy sami, absolutnie nie. Każdy z nas jest indywidualnością, oryginalnością, jedyną i niepowtarzalną w swoim rodzaju, celowo, w takiej właśnie formie, w takiej właśnie postaci powołaną do istnienia. I jako tacy posiadamy również ten wewnętrzny kompas w formie własnych uczuć. Jeżeli tylko się wsłuchać, a najlepiej wsłuchiwać w siebie. I tu jest właśnie ten czas dla siebie. Tu jest właśnie to skierowanie wzroku ku wnętrzu. Czyli to jest innymi słowy, ten cytat jest przypomnieniem, co jest dla mnie, mi on przypomina, co jest dla mnie Najważniejsze w życiu. Jaka perspektywa? Jakie priorytety? Jak do tego podejść? Nie, żeby po prostu poradzić sobie z życiem. Przetrwać. Hmm. Czy, czy pozaznaczać ptaszkami wytyczne społecznego spełnienia? Co się przyjęło, że każdy powinien osiągnąć w życiu? Jakieś takie główne punkty, stereotypy. Absolutnie. Bez związku. Nie ma większego autorytetu niż ty. Jeżeli chodzi o twoje życie. O twoje doświadczenie. Zwłaszcza duchowe. I w tobie leży wiedza i odpowiedzi. Hmm. Tak ja to czuję. I... Tenże króciutki, niepozorny cytat właśnie mi o tym przypomina. O tej perspektywie. O tym, jak traktować to życie. Właśnie nie, żeby sobie poradzić z nim. Po prostu przeżyć i tak dalej. Być tak bardzo zaradnym, lub niezaradnym. Przynajmniej się uczyć, starać się być bardziej zaradnym w życiu. Tylko, żeby czytać z tego życia jak z książki. Jak z podręcznika. Jakbym właśnie był na takim metaforycznym kursie. Siedzę w ławce. Obudziłem się, odsknąłem nagle. Nie pamiętam, co było wcześniej. Ale rozpoznaję, że przede mną na blacie tej ławki znajdują się jakieś książki albo jedna, ale gruba. Hm. I teraz mam dwie drogi. Wokół mnie, wokół tej ławki, z książką. Dzieje się sporo rzeczy. Za oknem szczególnie. W ogóle, wiesz, tam to już... <głos> mogę po prostu rozglądać się i wsłuchiwać, co tam inni mówią, co inni robią. Patrzeć, co, jak wygląda wszystko. Patrzeć, co jest za oknem, co tam się dzieje. W ogóle tego to tam jest tak sporo. Tak sporo. I tak mogę przeżyć tą moją godzinę lekcyjną, czy ile, zanim dzwonek zadzwoni. A książka leży i się kurzy. Nawet nie wiem, o czym jest. Nawet nie mam najmniejszego pojęcia. Skrajność. Specjalnie popadam w skrajności teraz, opisując Tobie ten koncept. Alternatywna droga. Oczywiście domyślasz się już jej. Alternatywny sposób podejścia do tej sytuacji polega na tym, iż nie jest tak bardzo istotne, co się dzieje wokół. No, okay. Jest to jakaś ciekawostka środowiskowa. Ale przede wszystkim, przede wszystkim liczy się ta książka przede mną. Ja, Jak ta audycja mulium. <śmiech> Dla mol książkowych. Książka przede mną. Spoglądam na nią i delikatnie otwieram, roztwieram ją, jej okładkę. Przewracam pierwsze strony i uważnie czytam czytam czytam i to czytam świadomie gdzie jak tylko złapię się na tym, że moje myśli gdzieś w bok pobiegły znowu ku temu co się dzieje gdzieś tam wokół, za oknem czy gdziekolwiek to napominam siebie przypominam sobie że mi zależy że mi zależy na tym żeby z tej książki wyciągnąć jak najwięcej się da jak najwięcej ja będę potrafić w ciągu tej godziny lekcyjnej. Jak najwięcej. To jest w moim interesie. Sam sobie to zafundowałem. Dla własnej satysfakcji, dla własnego zadowolenia potem. Jaki sens przychodzić do tej klasy 50 tysięcy razy w kółko i po kawałeczku tam książkę co najwyżej, wiesz, jeszcze wiesz, pochłaniać i jeszcze myśleć, jak to wszystko ogarnąć, poskładać, prześ prześlać z całą resztą tych, tych e, rozpraszaczy. Ja mogę się po prostu rasa porządnie skupić. Nie, że życie nie jest ważne, życie jest ważne, ale to właśnie życie jest tą książką. Jeżeli nie będziemy jej czytać, tylko będziemy je po prostu przeżywać reaktywnie, jak ping-pong. Radzić sobie w życie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze stereotypowo, w dodatku to ta książka nie istnieje. Możemy ją nawet czytać mechanicznie, ale treść tej książki do nas nie trafia. Natomiast jeżeli jestem intencjonalnie skoncentrowany na tejże treści, to kiedy dzwonek zadzwoni, mam takie, mogę mieć takie uczucie satysfakcji, spełnienia, że faktycznie zrobiłem co w mojej mocy. Może całe książki nie przyswoiłem, może nawet jej większości mi się nie udało przyswoić, ale zrobiłem co w mojej mocy. Moje lokalne, osobiste maksimum żeby jak najwięcej z tej książki jednak wyciągnąć, wynieść i potem prawdopodobnie będę zadowolony. Będę zadowolony, bo nie liczy się, ile tam procent przyswoiłem. Liczy się, czy to było moje maksimum, moje maksimum, czy dałem z siebie wszystko. Nie chodzi o perfekcjonizm, nie chodzi o ściganie się, o rywalizację. Chodzi, czy dałem z siebie maks dla siebie samego, dla siebie samego. Czy tam dla siebie samym. Hmm. Skierujże wzrok swój ku wnętrzu, potem zdziw się. Skąd to zdziw się właśnie? To jest drugi etap. Czy ten cytat zdominuje? Dzisiejszy rozdział? <laughs> zdziw się. Dlaczego zdziw się? Skąd to zdziw się? Z czym ono mi się kojarzy? A no właśnie z tym, co już nadmieniłem wcześniej, że, że taka postawa do życia mam wrażenie, nie jest powszechna, <śmiech> że tak eufemistycznie powiem, jest <śmiech> to nie. Stąd też, kiedy taka statystyczna osoba zaczyna podejmować takie podejście do życia, zaczyna wpatrywać się w siebie, przypatrywać, dawać sobie czas, wsłuchiwać się w siebie. Na przykład podczas medytacji, ale nie tylko. Obserwować siebie. Mieć takie podejście do życia, jak z tą książką. To wówczas, na, przynajmniej w początkowym stadium takiego podejścia do życia, może być, spory, ze sporym, że ze sporym prawdopodobieństwem dla tej osoby będą się wyłaniały niespodzianka po niespodziance. Zdumienie po zdumieniu. Właśnie całkowicie nowe Terytorium Będzie się odsłaniać Coraz bardziej i bardziej Którego istnienia absolutnie Nie podejrzewalibyśmy A jednak ono istnieje Całkowicie nowy świat W nas samych Przez nas samych Przez świadomość Wzdłuż świadomości Zupełnie nowa jakość życia W którym to kontekście kiedy zdarzy Ci się, że masz tak zwany czas wolny, to nie jest to absolutnie żadnym wyzwaniem. Co teraz robić? Jak sobie z tym poradzić? Co wymyślić na siłę? Co ja teraz mogę zrobić, skoro nie mam nic innego do roboty? Tylko właśnie, to jest czas, którego non-stop, tak czy owak, wypatrujesz w swoim życiu, który jest dla Ciebie najważniejszy. Czas ze sobą samym, ze sobą samą. Czas, w którym możesz wsłuchiwać się w siebie za pomocą odpowiadającej tobie metody. Możesz eksperymentować z różnymi, na przykład z różnymi medytacjami. I to jest... Jedna z rzeczy, która mnie bawi, to to, że to tak się zabawnie jawi mi a propos stereotypowej dojrzałości, która się tam definiuje, z, edukację się wyposażyć, pracę, rodziny, takie tam. Natomiast e, tutaj masz szerszy koncept tej dojrzałości, który właśnie sprowadza się i definiuje jako wyciągnięcie faktycznie treści tego życia. Z treści, właśnie, że o to chodziło, żebyśmy wyciągnęli tą treść i wyciąganie, czy, czy nasze takie maksimum, kiedy tylko możemy robić jak najwięcej możemy, żeby, żeby do tej treści docierać. Jednym ze świetnych sposobów na to, moim zdaniem jednym z najbardziej skutecznych jest praktyka medytacyjna. Dlatego, że praktyka medytacyjna zapewnia genialne środowisko do wsłuchiwania się w siebie. Zapewnia świetny sposób na empiryczne doświadczenie Kim jesteś? W tym, między innymi, że nie jesteś własnymi, tak zwanymi, w cudzysłowie własnymi, myślami. To jest jedno z bardziej ekscytujących odkryć, jakie możesz poczynić. Odczuć dosłownie, w trakcie medytacji, porządnie przeprowadzonej, prędzej czy później i, i przychodzi. Nie, nie jesteś myślami myśli, że to myśli mogą się tobie zacząć jawić bardziej jak takie radyjko, które sąsiad za głośno zapuścił gdzieś w okolicy. I one gdzieś tam docierają głośniej, ciszej, bardziej skutecznie, mniej skutecznie. Podchwytujesz to albo i nie podchwytujesz. Ale jeżeli zaczynasz to obserwować, hmm. czyli nowe podejście, nie, że angażujesz się i tylko angażujesz w te myśli, w to podsłuchane radyjko, co obserwujesz jednocześnie, zachowujesz tą świadomość, że, że to jest coś zewnętrznego do obserwacji, tak jak można obserwować kwiatki na łące. Tak i obserwujesz sobie myśli, które w uproszczeniu nazywamy mianem własnych myśli. To jakbyś nazywa, tak jakby nazywać tą muzykę zasłyszalną od sąsiada, że to jest twoja muzyka. Twoja własna muzyka. To, jest własna, nie, to nie jest własna muzyka, to jest po prostu zasłyszalne. I tak samo z myślami, um, Opowiadałem o tym szerzej w innych audycjach, więc tutaj może nie będę tak bardzo wchodził w szczegóły tej koncepcji. W każdym razie praktyka medytacyjna daje sensowny, bardzo sensowną sposobność do odkrywania tego, kim, jestem, kim jesteś ty. Tam wiele rzeczy może niesamowitych wyjść z biegiem czasu. Innym przykładem jest na przykład bezczasowość, o której też powiem w tym specjalnym cyklu. Też mam na to cytaty bardzo ważne dla mnie. Um, bardzo mi pomagające w życiu, um, gdzie zależy mi na tym, żeby sobie je przypominać, żeby je mieć często przy sobie i w pamięci, i w świadomości. Cytaty dotyczące czasu. Szczęśliwie podejście do czasu bardzo weszło mi już w nawyk. Czas, iluzoryczność czasu. Swoją drogą taka może na marginesie ciekawostka zupełnie spoza tych naszych duchowych rozważań niemalże, ale króciutka, taka ciekawostka totalnie. Że zacząłem niedawno czytać <grych> Książkę. Nawet nie pamiętam jej tytułu. Być może, być może jej tytuł jest, że czas nie istnieje. <laughs> Ale może, nie jestem już pewien, że czas nie istnieje. Taka popularna fizyczna praca, czyli taka, wiesz, pewne naukowe teorie, pewne hipotezy, pewne koncepcje, pewne spostrzeżenia koncepcyjne, teoretyczne, Przedstawione w taki bardziej przystępny dla czytelnika nienaukowego sposób. Czyli tak jak kiedyś zrobiono z, powiedzmy, na przykład, z Zakazaną Archeologią, że pierwotnie ta praca zatytułowana Zakazaną Archeologią Michaela Cremo z jeszcze jedną osobą, tam współtworzył tę pracę, pierwotnie w oryginalnym wydaniu. To była taka wiesz, taka totalna cegła, i to takim trwałym, jakby trudnym, ciężkim językiem napisana w czysto naukowy, Absolutnie nieprzeznaczona dla przeciętnego czytelnika. Jednakowoż w związku z tym, że autorem zależało na tym, żeby jednak tą wiedzę bardziej rozpopularyzować niż tylko w tych ścisłych naukowych kręgach, to stworzyli jej wersję taką bardziej właśnie dla nienaukowego odbiorcy. Napisaną znacznie bardziej już takim uniwersalnym językiem przystępnym. I ona oczywiście przez to bardzo schudła. <głos> co już za niespodzianka. I, I wyszła taka właśnie zakazana archeologia, bardziej rozpopularyzowana. Tam nawet ma swoją, co ciekawe, kontynuację pod tytułem Dewolucja Człowieka. Inne tematy gdzieś tam w morium, poruszane tu i ówdzie. Um, tak samo tutaj, znaczy nie tak samo, ale podobnie Tyle, że tutaj nie było... A czy Coś autor wspominał chyba, że jednak... Albo może nie tyle książka, ale artykuł jakiś hermetycznym językiem napisał, czy coś. No, coś mu się zdarzał na pewno tym, że hermetycznym językiem pisać jako naukowiec, zajmujący się fizyką, być może fizyką między innymi. Ale tą książkę o nieistnieniu czasu, czy o iluzoryczności tegoż, napisał właśnie z myślą o takim typowym, nienaukowym czytelniku, żeby nie zrażać naukowym... Językiem, żeby ta książka mogła efektywnie dotrzeć do znacznie większej liczby czytelników niż tylko yy, gdzieś tam zasiedzianych, <grytania> zasiedziały w bibliotekach, nauczalnych. Tak więc to taka ciekawostka, dopiero co ją zacząłem czytać, więc cokolwiek tam ekscytującego się dowiem to możliwe że przekaże mulium. Natomiast w ogóle, wiesz, koncept bezczasowości, czy iluzoryczności czasu jest jednym z najbardziej mnie fascynujących. No ale hmm, do tego jeszcze dojdziemy znowuż w tym specjalnym cyklu. W każdym razie tutaj, um, wracając do Henry'ego Toro, skieruj, że wzrok ku wnętrzu, potem zdziw się. Właśnie dlatego, że jeżeli zaczynamy dopiero to robić, zaczynamy zgłębiać siebie. To sporo, sporo niespodzianek może się pojawiać. Jak na przykład to, kiedy możemy osobiście odczuć iluzoryczność czasu. Trudno to opisać, dlatego że jedna rzecz jest o tym czytać, czy słuchać. O na przykład takich zjawiskach, czy konceptach, tematach jak iluzoryczność czasu, czy tam, że nie jesteś własnymi myślami, to wiesz, przypuszczam, że i na mnie by to nie zrobiło, może, może aż takiego wrażenia, a na pewno nie jest, na pewno nie jest to porównywalne z osobistym doświadczeniem, kiedy na przykład w którejś z medytacji zaczynasz to po prostu czuć. A medytacja dobrze przeprowadzona, czyli nie taka, gdzie bębnisz w ciebie, wiesz, niecierpliwość w sobie, odlicza czas, kiedy wreszcie można skończyć i udać się dalej do codziennych zajęć, tylko tak porządnie, poważnie przeprowadzona medytacja prędzej czy później doprowadza często kroć właśnie do takich, moim zdaniem, odkryć, odczuć, jak na przykład właśnie ta iluzoryczność czasu, czy, czy, czy kim naprawdę jestem, kim naprawdę jesteś, a przede wszystkim kim nie. Natura myśli, że myśli to co jest coś zewnętrznego, że to nie jestem ja. Umysł i tak dalej. Wiesz, to jest bezkonkurencyjne i trudne na to opisania. Jeżeli, jak to jest odczuć to samodzielnie, i, I ja sądzę, że nie da się tego skompensować, czy zastąpić mam na myśli na przykład tą audycją, której teraz słuchasz. Jednak mimo wszystko odczuć to samodzielnie to jest coś. Hm. To jest coś. To mi przypomina, tak jak wiesz z tymi ekranami smartfonów, gdzie teraz dopiero jeszcze jest świeży trend, że te lepsze, droższe smartfony mają ekrany o tak zwanej wyższej częstotliwości odświeżania. 90 Hz. Zwykłe, takie przeciętne Większość chyba smartfonów ma tak zwane 60 Hz. ekran. Te lepsze, no to już mają 90, 120 i więcej. Chyba notebooki też już są robione, czy, czy tam też tablety, o tych wyższych rozdzielczościach. W każdym razie. O co chodzi z tym? Wiesz, jest tak że czym wyższa ta rozdzielczość, częstotliwość nie rozdzielczość, częstotliwość odświeżania ekranu, tak zwana, tak to, to, to, to, to strasznie technicznie, zmieni. ale czym wyższa ta cyferka, ta liczba, że na przykład 120 Hz zamiast 60, to jest zauważalna absolutnie gołym okiem różnica na ekranie. Jest w ogóle nie to, nie to doświadczenie. Raz zobaczysz taki smartfon i już nigdy więcej tak samo nie spojrzysz na całą resztę. Cała reszta od tego momentu będzie wydawała się dla ciebie Zdecydowanie niższej jakości, wtedy sobie uświadomisz, to zupełnie inaczej się zaczynam postrzegać. Tą wyższą jakość, że istnieje, jak to jest jej i doświadczać. Trudność jednakowość na przekazaniu tego polega na tym, że nawet na YouTubie się tego nie da zrobić, dlatego że filmiki na YouTubie hmm, siłą rzeczy mają niższą tą częstotliwość. Ekrany, nawet na których oglądamy zwykle te filmiki. Też mogą mieć niższą częstotliwość, więc siłą rzeczy, niezależnie od dobrej woli osoby, która na przykład recenzuje wiesz, takiego smartfona 120 Hz i ty sobie oglądasz tą recenzję na YouTubie, niezależnie od dobrej woli, nie da się tego zobaczyć, jeżeli twój smartfon, na którym oglądasz ten filmik na YouTubie, nie ma tych 120 Hz, no to niestety nie zobaczysz, jak to jest, oglądając tą recenzję, gdzie on pokazuje tego smartfona 120 Hz, niestety nie da się tego zobaczyć. Dlatego, że obraz, na jaki spoglądasz, będzie prezentowany Tobie nadal w tych 60 Hz. Więc niestety nic tu po nas. Chyba, że chyba że wyposażysz się w smartfon 120 Hz. Po prostu. I wtedy nagle. Właśnie. Osobiste doświadczenie. Nagle wszystko staje się jasne. Nagle wszystko staje się zrozumiałe. Nagle to wprowadza faktycznie, skutecznie... Zmianę w naszym życiu, w naszym postrzeganiu, w naszej perspektywie. I tak jest też z tym spoglądaniem w nas samych, nawykowo, intencjonalnie. Hmm. Co możemy tam odkrywać? Cytat Henry'ego przypomina mi o tym, co dla mnie jest najważniejsze w życiu. Czyli żeby spoglądać w siebie i to spoglądać w siebie nawykowo. Wsłuchiwać się w siebie. Wsłuchiwać się w treść życia. W duchową treść życia. Czytać tą książkę. Do tego mnie inspiruje ten cytat. Okej. Okay. Zerknijmy dalej. No, i. faktycznie ten cytat zdominował. I czy teraz mam. Czy ja mam powiedzieć coś dalej? Dalszy cytat. Hmm. Okej, okay. powiem, nie będzie. Mam specyficzną minę, że, że faktycznie ten jeden cytat ma, um, niemalże cały dzisiejszy rozdział. No ale dobra, przeczytam następny. Przynajmniej dogłębnie to przedstawiłem. Następny. Prawie każda... Prawie każda twoja myśl dotyczy przeszłości lub przyszłości. To jest cytat za karta to z nowej ziemi. Czy inny w podobnym tonie. Całe twoje życie biegnie w owym stałym teraz. Całe twoje życie biegnie w owym stałym teraz. Nawet chwile przeszłe i przyszłe istnieją tylko wtedy, gdy je sobie przypominasz lub wyobrażasz a czynisz to, myśląc o nich w jedynej chwili, jaka istnieje. W tej właśnie. Znowu Eckhart to z nowej ziemi. Hm. Jaką te cytaty pełnią rolę w moim życiu? Przypominają mi właśnie... Tu się zaczyna ta iluzoryczność czasu. Może to dobrze wyszło, że jednak nadgryziemy trochę. Przynajmniej trochę dzisiaj. Ten temat. Iluzoryczności czasu. Będzie o nim więcej z pewnością w ciągu dalszym tego specjalnego cyklu Molium. Dlatego, że tam mam dalsze cytaty, które dotykają tego tematu. To jest, to jest temat bardzo ważki i bardzo ekscytujący dla mnie. Lubię o nim mówić. Bezczasowość lub iluzoryczność czasu, jakkolwiek to określić, hmm. na no jedno wychodzi... Jednakowoż te konkretne cytaty <głos> przypominają mi o sposobie, o łatwym sposobie na, na przypomnieniu sobie, że faktycznie czas jest iluzją, że faktycznie czas nie istnieje. Jeżeli to jest dla ciebie nowy koncept, <głos> można by dużo mówić żeby przedstawić ten koncept od podstaw i pewnie się pokuszę <grywa> w któryś momencie. W każdym razie, jeżeli czas jest dla Ciebie, teraz może wyjdźmy hipotetycznie z takiego założenia, że czas jest dla Ciebie iluzją, że czas nie jest dla Ciebie czymś, co naprawdę istnieje, tylko rodzajem złudzenia. Tak jak masz złudzenia optyczne. Przekonujące. Przekonująco wyglądające. Złudzenie, ale jednak złudzenie. Wiesz co? Miałem niedawno taką, taką prostą sytuację, bardzo trywialną, która stanowiła idealną ilustrację tych cytatów w praktyce. Przeprowadzałem instalację systemu operacyjnego na jednym z komputerów. Wiesz, tam, Wiesz, Jak przeprowadzasz, jak zajmujesz się takimi rzeczami, a zwłaszcza no, to jest sporo w tym takiego właśnie niestety, żartobliwe, niestety takiego siedzenia i stukania paluszkami, dlatego że potrzebujesz mimo wszystko, niezależnie od tego jak silny jest komputer, jak nowy jest komputer, potrzebujesz mimo wszystko poczekać, poczekać trochę tu, poczekać trochę tam. Aż ten komputer sobie coś tam zrobi, coś tam przemieli, coś tam ściągnie z internetu, coś tam zainstaluje. I tak wiesz, i jak instalujesz system operacyjny, też jest trochę tego czekania. Poza tym z tym czekaniem, jeżeli faktycznie przeprowadzasz, jeżeli jesteś osobą, która przeprowadza takich operacji więcej. Przypuszczam, że przeciętny, przeciętny użytkownik komputera się takimi rzeczami nie zajmuje, ale jeżeli zdarza się, po prostu tak się zdarzyło, że ty jesteś taką osobą, może, może zawodowo się zajmujesz takimi rzeczami czy coś, albo pasjonujesz się po prostu, czy eksperymentujesz, to wiesz, że możesz wyryć o tym, że czasem takie czekanie, aż ten komputer sobie coś przemieli, jest konsternujące, dlatego że nierzadko może być nie wiadomo, czy on naprawdę coś robi, czy tylko udaje. Że się po prostu tak naprawdę zawiesił, ale tobie pokazuje na ekranie, że coś robi to nie jest rzadka niestety sytuacja w informatyce I, i niestety nie dotyczy tylko komputerów podobnie może być w przypadku smartfonów nie jest to rzadka sytuacja, może dla przeciętnego użytkownika jest rzadka, ale dla kogoś, kto wiesz, rutynowo zajmuje się czy często przynajmniej, instalacją różnych systemów, różnych urządzeń, konfiguracja, czy różnych programów takie tam rzeczy to może być niemalże chleb powszedni właśnie taka ściema Komputeru, że. Tak to komputer udaje, że coś robi i tak naprawdę poszedł sobie na kawę. A tobie tam wiernie prezentuje na ekranie. Że on robi, robi 56%, 57% albo 57% i tak stoi. Nie zauważa, a na pewno, na pewno użytkownik nie zauważy, że coś za długo stoi w tych 57%. <śmiech> Obo, że za długo się kółeczko tam jakieś kręci, czy co tam. Nie. No, niestety tak bywa. Więc. Jest na to pewna metoda, może nie w stu procentach rozwiązująca problem, ale w sporej mierze pomocna. Polega ona na tym, że jeżeli jest jakaś faktyczna czynność, na przykład, na przykład instalacja systemu, którą przeprowadzasz rutynowo, częściej, częściej niż raz, to możesz na początku sobie zrobić taki, hmm, taką inżynierię wsteczną, czyli z zegarkiem w ręku, ze stoperem zaobserwować, po, zmierzyć, ile powinna mniej więcej, chociaż w przybliżeniu zajmować dana operacja przeprowadzona z sukcesem. Taki etap, nie, że cała tam naraz, ale nawet konkretne etapy, żeby było łatwiej, żeby można było szybciej, ewentualne ściemy wychwycić. I teraz na przykład, jeżeli wiesz, że dany etap, na przykład dany etap spośród tam wielu etapów instalacji czegoś tam, powinien spokojnie zamknąć się w pięciu minutach no to kiedy przychodzi co do czego, że znowu potrzebujesz coś tam zainstalować, to samo, no to jak rozpoczynasz ten etap, no to włączasz sobie ten stopper już wiedząc, pamiętając o tym, że to nie powinno potrwać dłużej niż 5 minut, więc zyskujesz dzięki temu wiedzę, że jeżeli jednak potrwa więcej niż 5 minut, to znaczy, że prawdopodobnie to jest ściema i trzeba coś z tym zrobić. Ale to jest lepsze niż czekanie w nieskończoność i się zastanawianie, czy mi się wydaje, że to trwa za długo, czy nie, czy wszystko jest w porządku, więc no to instaluje się, a ty sobie patrzysz na ten stoper, jak tam cyferki płyną. Sekunda po sekundzie i wiesz, tak niedawno miałem, spoglądałem sobie na te sekundy. Jedna, druga, trzecia i wiesz, w którymś momencie olśniło mnie z takim odświeżającym zaskoczeniem. Że wiesz, no, niezależnie od tego, ile tych sekund jest. Jak tak patrzę na te sekundy. Zupełnie niezależnie od tego, ile ich tam jest. Ile ich biegnie. Nie? Przepływa. To praktycznie coś we mnie <śmiech> ocknęło się. Kiedy ja jestem świadomy, że, że coś we mnie sobie uświadomiło, że jest tylko jeden czas, kiedy jestem świadomy każdej z tych sekund. Każdej z tych sekund. I to jest ten czas teraźniejszy. Że właściwie nie jest technicznie wykonalne, żeby był inny. Nie da się. Patrzałem na te sekundy i miałem to trudno trochę mi opisać. Być, być, może, być może będzie to dla ciebie jasne. Niestety trudno to opisać. Takie trochę medytacyjne doświadczenie, że patrzę na te sekundy widzę tam odlicza od jednego w górę. I, I zdaję sobie sprawę, na przykład powiedzmy, że jest wyświetlona sekunda ósma. Następnie dziewiąta, dziesiąta, jedenasta. I ja sobie zdaję sprawę, że praktycznie obojętnie, czy mówimy o tej ósmej sekundzie, czy o tej jedenastej sekundzie, to praktycznie jest tylko jeden ten sam czas. Właśnie, że to, to są tylko liczby. A czas ich postrzegania niestety stety, jest ten sam Czyli na przykład, jeżeli postrzegam teraz sekundę ósmą, to ja nie mogę postrzegać sekundy jedenastej w innym czasie niż teraz. Hm, jakkolwiek to brzmi. To tak właśnie brzmi zwariowanie trochę. Ale faktycznie, jeżeli widzę tą jedenastkę na ekranie, no to kiedy ją postrzegam? W innym czasie niż teraz czy teraz? No faktycznie teraz. Dokładnie w tym samym czasie innymi słowy jak ósemka. Jak z ósemką było. Zwariowane. Dlatego, że można powiedzieć, no przecież ósemka i jedenastka nie wyświetliły się naraz, ale to nie zmienia faktu, że jednak kiedy ja postrzegałem ósemkę, to było teraz. Sobie, ja sobie tak zadałem, zadawałem sobie innymi słowy to pytanie. Kiedy postrzegam cyfrę, która mi się teraz wyświetla na ekranie? Pytanie, które tak naprawdę od razu zawiera w sobie odpowiedź. Kiedy postrzegam cyferkę, która jest teraz wyświetlona na ekranie? Właśnie teraz. Ale to, ta cyferka nie stoi w miejscu, no nie? One się zmieniają. A jednak pomimo tego, że te cyferki się zmieniają, ja je postrzegam non-stop w tym samym czasie, jak gdyby żaden czas nie płynął. Ha! Niesamowite. I, i to była taka chwila iluminacji. Hmm. Iluzoryczności czasu gdzie bardziej te cyferki animowane jawią się jako punkt skupienia mojej uwagi po prostu, niż jakobym kiedykolwiek w życiu wyszedł poza tą chwilę teraz. Nigdy z niej nie wychodzę. I na tym polega boskość tej iluzji. To jest niesamowite, jak się o tym myśli. Jak przekonująca jest ta iluzja czasu, linearnego zwłaszcza. A jednak nigdy, faktycznie nigdy nie wychodzimy z tej chwili teraz. I tak jest w tych cytatach. Ujęta, że nawet jeżeli sięgasz gdzieś tam, chce się sięgnąć powiedzmy, po przeszłość wspominając, czy po przyszłość zastanawiając się, to jednakowoż, znowu, jeżeli zadać sobie pytanie, kiedy mogę to robić, kiedy to robię, kiedy to jest, żebym wskazał czas, kiedy to jest, gdzie się przeniosłem do przeszłości wspomnieniami, to kiedy to jest, no. Teraz. Tylko i wyłącznie teraz możesz to zrobić nigdy indziej. Czy innymi słowy, jak będziesz w trakcie wspominania, to jeżeli zadasz sobie takie pytanie, kiedy, kiedy to jest? Kiedy to się dzieje? W sensie wspominanie. Kiedy ma miejsce? Gdzie jesteś w czasie? No, jesteś nadal teraz. Teraz. Obojętnie, co robisz. Czy wspominasz, czy zastanawiasz się, czy koncentrujesz po prostu na tym, co jest przed tobą, tu i teraz, to tak czy owak jest teraz. Przy innymi słowy, niezależnie od tego, co robisz, niezależnie od tego, gdzie dajesz swoją uwagę, to teraz jest cały czas. I cytaty, które przytoczyłem. Są dobrą metodą na przypominanie sobie, jak można łatwo trwonić własne życie. Właśnie odbiegać od tej treści książki właściwej, o której opowiadałem wcześniej, tak w przenośni. Jednym ze sposobów jest nawet, że nie muszę ulegać, nawet nie muszę ulegać temu, co na zewnątrz. Nie muszę dawać się pociągać tym ponętnym rozpraszaczom, dekoncentratorom, za oknem, nie za oknem. Nawet, nawet nie chodzi o to. Ja mogę być rozproszony, mogę być zwiedziony przez własne myśli. W cudzysłowie własne. Które sprawią, czy ja, że, że powiedzmy nie będę nad tym miał pieczy. Więc stanie się samo. Z automatu nawykowo. Jeżeli nie masz nad czymś pieczy, to się dzieje... Defaultowo by tak powiedzieć z angielska, czyli standardowy model się włącza. Na komputerach jest tak samo i na smartfonach. Jeżeli nie ustawisz czegoś samodzielnie, to się zrobi według jakiegoś tam wbudowanego wzorca. I tak samo w nas samych są pewne wbudowane wzorce. Jeżeli nie masz świadomej uważności, teraz modnym się stał już od dłuższego czasu, taki termin mindfulness, uważność. Jeżeli nie masz tej uważności, a w tym takiego wewnętrznego obserwatora, to bardzo często może się zdarzać, że pływasz swobodnie w myślach. Z jednej strony cały czas przebywając w tej chwili teraz. Nieskończonej chwili teraz. Z drugiej strony jednakowoż wcale nie dajesz uwagi w większości temu, co teraz ma miejsce, co teraz jest obecne przed tobą, co masz pod nosem. Tylko Wpływasz z myślami. Nie ma cię, tak naprawdę. Jesteś w tym teraz, ale jednocześnie zwiodły cię te myśli. Na przykład, tak jak mówiłem, wspomnienia. Nie przynosisz się tak naprawdę, wiesz, to, że wspominasz, nadal jesteś w tym teraz. I podczas tego, gdy wspominasz, to teraz sobie, wiesz, cokolwiek miało dla ciebie, jakąkolwiek wiadomość, jakąkolwiek treść, to co najwyżej czytasz tą treść mechanicznie, ale ona do ciebie nie dociera. Innymi słowy, doświadczenie teraźniejsze do ciebie nie dociera lub dociera w znacznie zubożonym stopniu, jeżeli twoje myśli, gdzieś tam jesteś, angażujesz się w inne myśli niż w to, co tu i teraz. Innymi słowy, gdzie jesteś teraz myślami? Hmm. I Eckhart w tym przypadku zwraca uwagę, że można sobie wręcz uświadomić, że właściwie większość niestety, to jest zatrważające, może być zatrważające, że wręcz większość naszych myśli wcale nie dotyczy tego, co jest tu i teraz, tylko właśnie albo przeszłości tej iluzorycznej, albo iluzorycznej przyszłości. Czegoś, co miało miejsce lub miejsce mieć będzie. Ale no nie jest to to, co ma miejsce teraz. Więc co się dzieje z tym, co ma miejsce teraz, jeżeli nie daje temu swojej uwagi? Pytanie retoryczne. Upływa, znika. Kartka książki, druga kartka, trzecia. Tak jakby wyrwać je i wyrzucić. O ilu takich kartkach nawet nie wiemy, że strzęsły, spełzły na niczym. Ale nigdy nie jest za późno, żeby zacząć czytać uważnie. A żeby czytać uważnie, to nie tylko kwestia, żeby być skupionym na książce w znaczeniu, nie dawać się rozpraszać temu, co wokół, nie stawiać tego na pierwszym planie, o czym opowiadałem wcześniej, ale i właśnie też, żeby mieć uważność na własne myśli, w co się angażuję, na płaszczyźnie myśli. Na płaszczyźnie myśli. Ja mogę fizycznie nic nie robić, siedzieć w miejscu, nawet medytować mogę. Że na zewnątrz będzie wyglądało, że będę taki, wiesz, jak kamień. Jakbym spał. Moje ciało nawet może chrapać. A w myślach, o to ja mogę całe podróże odbywać. Na przykład w przeszłość, czy w przyszłość w cudzysłowie, iluzoryczne, koncepty. Więc jeżeli chcę jak najwięcej wyciągnąć z życia, jako doświadczenia duchowego, duchowego wzrostu, duchowego rozwoju, coś wziąć ze sobą faktycznie, wynieść coś stąd i wziąć i zabrać dalej, kiedy pójdę dalej, kiedy ten dzwonek zadzwoni, to również potrzebuję, przydałoby się, żebym dbał, o własne myśli, o to, czemu daję uwagę, o pieczę, żebym trzymał pieczę nad tym, bym faktycznie był skoncentrowany na tej konkretnej stronie, którą mam teraz przed sobą. Żeby ona mi nie umknęła. To jest umiejętność do doskonalenia. To jest umiejętność, którą poczytuję sobie za integralną część dojrzałości. To jest dla mnie część definicji prawdziwej dojrzałości, jako istota, która przebywa na przykład na tym planie, na Ziemi. To, jak bardzo dbam, trzymam piacza nad tym, by być obecnym w tej chwili teraz, by Treść, którą mam przed sobą, do mnie docierała. Faktycznie, bym był na niej skupiony, nadal wszystko przede wszystkim. Dzięki czemu bym mógł faktycznie wynieść maksimum z tejże treści. Co życie przede mną odkrywa, żebym mógł w ogóle sobie zadawać to pytanie, czego mogę się nauczyć, jaką lekcję z tego wyciągnąć, jaką mądrość i żebym mógł mieć w ogóle szansę do jakiejś odpowiedzi, jakichkolwiek dotrzeć. Muszę być na tym skupiony, nie może mi to umykać ta strona, którą mam przed sobą teraz otwartą. A żeby mi to nie umykało, ja muszę potrzebuję doskonalić w sobie nawyk dbania o to, gdzie moja uwaga płynie. Czy płynie faktycznie na tą stronę? Czy jednak gdzieś tam oscyluje wokół, bardziej mniej pobocznie? w lewą stronę, w prawą stronę, do góry, na dół. Gdzieś tam, jak wiatr zawieje i tak naprawdę w efekcie, w rezultacie to stosunkowo mało do mnie w ogóle dociera. Zaszumiony jest ten przekaz tej książki, niestety. Tak jakby była mocno pochlapana atramentem, nie do odczytania albo ocenzurowana. Przykre doświadczenie. Szkoda trochę czasu zmarnowanego. Szkoda życia marnować. Na życie, w cudzysłowie, w prze lub przyszłości, innymi słowy. I tą pointą chciałbym zakończyć dzisiejszą tą paczkę myśli specjalnego cyklu dedykowanego złotym cytatom, <śmiech> moim ulubionym Molium. Dziękując Tobie za całą wagę i czas <śmiech> oraz życząc przyjemnego dnia, poranka, wieczoru lub nocy. Jednocześnie zapraszając do odsłuchania kolejnych, kolejnych rozdziałów. Na przykład z tego specjalnego cyklu, on mi tak się spodobał, że non-stop aktualnie nagrywam ten cykl, a nie jakieś tam te główne wiesz, rozdziały moliumowe. Chociaż myślę, że prędzej czy później oczywiście do nich wrócę. Materiału nie brakuje. Niemniej jednak bardzo, bardzo, bardzo chcę opowiadać o tych cytatach. Poza tym mi też dopływa, dopływałem nowe, to jest niesamowite. Więc to jest dla mnie bardzo taka ważna, ważka wiedza, bardzo warta dzielenia się, więc zdecydowałem, że umieszczę to na pierwszym planie, w Mulium. Ten projekt uczynię takim nadrzędnym, na ten czas. Także, wszystkiego dobrego, dziękuję za uwagę. Mówił Thomas Lee.